Tak samo, jak jestem jest tym konocem, zwolennikiem tego, by ukościć zbieranie e, podpisów tego jeszcze hmm. Nie, przez jeden, jak już przekonał mnie do tego, e, jeden z dźwięk tego, e, ten ma to kolega Takałowski Który powiedział, że nie ma czegoś takiego, jak Pani, jakoś E, bo bank nie zapewnia nam możliwości, czy bank wie, jakie transakcje e, dokonujemy, jakie ruchy wykonujemy, jak się rodzajemy. Nie ma możliwości, e, a ja sobie cenię możliwość e, tajności. Ja się... Tyle że, tyle że my w tym momencie, momencie zrzekamy się, powiedzmy sobie to wprost z, to jest nasze prawo, bo ja... Jak no jak ale jakie na jest? Przepis, proszę? ale ja opatrzenie jest, jeżeli nie jest, nie no, na przykład kwestia liczby danych, które myśmy musimy A. podawać przy podpisie, tak? to jest kwestia, to co wpisaliśmy w naszych postulatach dotyczących do punktu do, do, demokracja bezpośrednia to jest zaadoptowanie większości pomysłów, które są postulowane w ramach takiej kampanii Obywatele Wybierają, to jest kampania społeczna, która ma uprościć, to jest też kwestia obniżenia prów, liczby podpisów, ponieważ te 100 tysięcy podpisów to jest bardzo e, wysoki prób, to jest kwestia liczby danych e, podawanych, e, no jednym z podstaw podstawowych e, problemów W przypadku większości Polaków, gdy się zbiera podpisy na ulicy, jest numer PESEL. Ludzie w po Polsce nie znają na pamięć z tego numer PESEL i nie jest jakoś radykalnie rozpowszechnione Polaków, żeby zawsze sobie wnosić z obróczą dokumentację, że ten numer PESEL jest, tak? Dzięki radzie. Ja jestem po, po podwycięznik na perenu, tak żeby chciał ja się jeszcze... Bronił się jako wójt celestynowa. Tak, natomiast ja myślę, że, że my się po prostu e, za bardzo podniecamy tymi bardzo tymi bo, bo, bo przykład wyborów do, do Senatu pokazał, że jednak bez, bez jakiegoś e, w tym obecnym systemie partyjnym, obecnym systemie partyjnym e, jest ciężko po, temu obywatelowi startować na senatora bez poparcia partii. I tutaj pytanie do Przewodnicząca Różniczera, który też musi myśleć o, o wyborach za dwa lata. Co dalej? Co dalej z czym? Co z wyborami za dwa lata? No bo bez, e, bez poparcia, bez funduszy dużych partii, no nie uszukujmy się. Sprawa no, dotyczące funduszu, myślę, że się mogą radykalnie zmienić, to bardzo szybko. E, jest bardzo prawdopodobne, że na jesieni,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 1500 osób, które nam w tym miesiącu ustawią stały przelew na 1000, albo 1500 osób, które nam ustawią stały przelew na 100 zł, albo będziemy musieli znaleźć tysięcy osób, które nam ustawiają stały przelew na 20 zł. Myślcie o tych liczbach, jak będziecie ustawiać stały przelew tego że nie Republikanie i zachęcali do tego samego Waszych przyjaciół, znajomych kolegów, bo to pokazuje, jakie my pieniądze musimy zebrać, żeby zmniejszyć tą dysproporcję. Finansowanie partii politycznych są też inne patologie, które uniemożliwiają wpłacać pieniędzy. Gdybym ja tak bardzo wierzył w Republikanów, jak wierzę, przekonał do tego moją żonę, że sprzedajemy dom nieruchomości wszystko, co mamy chciałbym te pieniądze wpłacić na e, konto Republikanów, to nie mogę. Dlatego Jens ja Palikot musiał znaleźć stu bardzo ofiarnych studentów i emerytów, którzy to maksimum kilkanaście tysięcy, czy prawie dwadzieścia tysięcy e, wpłacili, tak? E, tutaj podobnych przypadków można to by mnożyć. To jest element tego, który pokazuje, że rolę, rolą tego systemu jest nie tylko danie nieuczciwej konkurencji przewagi w postaci dotacji i istniejącym partiom parlamentarnym, ale dodatkowo uniemożliwienie sfinansowania się nowym podmiotom. To jest druga bariera, samo zniesienie tej bariery i przekonanie iluś ofiarnych ludzi, że naprawdę trzeba no, ojczyznach w niebezpieczeństwie, ojczyzna w potrzebie Są ludzie, którzy są hojni, którzy są gotowi siedzieć, są, są ludzie, którzy są gotowi po prostu e, no działać w, w taki sposób i ci ludzie w chwili obecnej nie mogą włożyć pieniędzy, nie mogą wesprzeć partii politycznej, czy ruchu politycznego, w e, którym kibicują, ponieważ stworzono ku temu barierę. Barierę, która jest kompletnie niezrozumiała, barierę, bo ja nie rozumiem dlaczego osoba, która legalnie uzyskała środki przelewem, nie wyrała jakieś tam walizki, cegiełki czy gotowizny, te pieniądze przelała na konto danej e, instytucji której dane, wiadomo, że mamy szczegółowe dane podawane w ramach informacji bankowej chcą rozciążyć informację skarbową wszystko można sprawdzić, wszystko można zweryfikować kto, komu ile, jak, dlaczego można też wprowadzić zasadę jawności która oczywiście część osób nie do wspierania wtedy informacji politycznych ale to jest twój wybór, że to partia musi pokazać skąd ma pieniądze To jest w niemożliwe więc ta reguła myślę to Powiem tak, jest ryzyko, że likwidacja subwencji zwiększy e, i tak niemałe, można powiedzieć, nielegalne finansowanie polityki. Niemniej jednak wyrówna jednocześnie szanse. Eda ja ma przykład. Ja już panika w trakcie kampanii wyborczej mówił, że wydaje na tą kampanię 5 milionów złotych, ponieważ sprzedał samolot, żeby to sfinansować. Później po kampanii powiedział, że wydał 2 miliony.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 z dystrybucji państwowej, który całe bloki pobożył swoimi billboardami, takimi dużymi drukowanymi wizerunkami, który miał wielkie kampanie e, reklamowe, dziennie by i tak dalej. I całe i. je obsypał e, plakatami i wykazał, że zrobił to za 4000 złotych. Każda firma pracująca w tym zakresie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 Kto dostaje łapówki, do kogo siedzi z łapówką, jak ktoś chce ustawę uchwalić? Do posła konkretnego czy do jakiejś partii politycznej? Tak, nie miałem że.. Nie tylko Niemcy są tak cywilizowanym krajem, że oni tam łapówki dawano partii politycznej. Nie wiem, czy pamiętacie, dlaczego, na czym się skończyła kariera kanclerza Kola? Oni wzięli łapówkę jako CDU od Totala, za francuskiego Totala za prywatyzację Totalowi e, rafinerii w radnym NRD normalnie wzięli to na konto partyjne e, co w e, jakimś tam czasie wyszło i skończyło się drugimi żądami Schrödera i jego kumpli e, jak były te rozmowy na cmentarzu jednego byłego, e, prominentnego polityka platformy obywatelskiej z jednym e, istotnym uczestnikiem rynku hazardowego to tam wątpię, żeby on tam działał z pełnomocnictwa swojej partii e, politycznej i to ten mechanizm antykorupcyjny subwencji jest e, zdecydowanie słaby, gdy to trafia do kasy partyjnej. To jest też e, kolejny element działania subwencji, to jest trzymanie za twarz posłów własnej formacji. Jesteś posłem termin na to wsieladzą, masz tam kilkanaście powiatów bodajże 12, a i masz 12 tysiąca miesięcznie na biuro, asystentów, środki transportu, na wszystko, tak? Po prostu się na to, żeby w jednym, górę, dwóch powiatach mieć koła, żeby mieć swoje biura otwarte i nawet na ułamek etatu asystentów i idąc do szoków z centrali, dostajesz dodatkowe środki na dodatkowe biura, na zatrudnienie dodatkowych ludzi, w ten sposób się steruje, kto w kolejnych wyborach wyższerzone za aktywnego, działającego w terenie i będzie ponownie wybrany, tak? To w ten sposób ten model, ordynacja proporcjonalna, metoda finansowania partii politycznych plus pewne scentralizowanie na poziomie mediów i jeszcze kilka innych może już elementów sprawił, że partie polityczne w chwili obecnej nie są konglomeratami ruchów obywatelskich, pewnym końcówką systemu którym politykom zależy, żeby dowiedzieć się o co chodzi obywatelom i zrobić to albo przekonać ich do swojej racji tylko są elementami, są po prostu trybikami, pracownikami korporacji w ramach której mamy jakiś tam zarząd, który działa autonomicznie w stosunku i do wyborców w dużej mierze i w stosunku do swoich własnych członków, tak? że jeżeli się dodatkowo dokłada jeszcze taki wymóg, że 25% czy 20% członków danej organizacji na piśmie musi zgłaszać kandydata na prezesa, to są ileś tego rodzaju pomysłów, żeby uniemożliwić właśnie konkurencję dodatkowo wewnętrzną to mamy taki system polityczny jaki mamy, taki w którym Polacy gdyby mogli to by naprawdę dosyć mocno tym brzewkiem potrzęśli po, po, po i by pospadały i bruszki i jabłka wtedy, ale nie specjalnie mogą. Nie, nie, nie pan tam tam. Tak, to naszego głos. A co pan myśli o pomyślne finansowanie panem? Pamiętajmy, że w picie, żeby odnieść Ten sam 0,3 ten sam moim zdaniem to z głosowanie przez internet. W największym skrócie, w trakcie ostatnich sześciu lat zwiększone kontrole i poważniejsze presje ze strony bardzo często Aparatu Skarbowego mieliby ci podatnicy, zwłaszcza więksi którzy wpłacali swój 1% na na przykład Prawo i Sprawiedliwość czy w ogóle formacje opozycyjne. tak? W tym momencie pełne dane dotyczące tego na kogo przekazujemy 1% ma aparat skarbowy który działa naprawdę jest obok prokuratury jest jednym z bardziej zakorzen zakorzenianych w komunie i w sposobie komuny działania e, organów naszego państwa i to jest dla mnie bardzo poważny argument przeciw temu rozwiązaniu, przeciw takiemu rozwiązaniu e, przy spełnieniu szeregu warunków i przy tym, że wprowadzilibyśmy jaki sens ma tajność wyborów w momencie głosowania, jeżeli jest jasne, kogo wspieramy nasz minut nie zmienić? Co roku ale konkretnie, ale tak? W czym? W czym? Tyle że, tyle, że w tym momencie mechanizm jest. Powiem tak, ja, ja uważam, że po, po, pie, po pierwsze ma pan rację z tą sprzecznością. E, nie, ale to jest słuszne, przepraszam, ja też nie muszę przyznać do tego pewnej rzeczy dyskutowaliśmy z kolegami, pewnej rzeczy nie wyłapaliśmy, tak? Wyłapaliśmy na poziomie jednego profila, na tym poziomie też tego nie do końca zdzieliśmy uwagę. Okej, okay, być może trzeba przyjąć zasadę, że wiąże się z pewnym ryzykiem upublicznienia swoich poglądów politycznych, tak? Z drugiej strony, no w tym momencie trzeba byłoby traktować prawo do o, zasada jeden z przymiotników ordynacji w przypadku wyborów do Sejmu i do Senatu i również prezydenta Tak trakt, należy traktować jako prawo obywatela, z którego on może zrezygnować wpłacając pieniądze. Tak? Czyli dajmy się Ty. chyba już jest, w dzisiejszym czasem z marzeniem, nie marzeniem. E... Możemy się łudzić, to jest moim zdaniem tylko głóda polityczna mamy jakąś, jakąś tajność, ponieważ nie ma żadnej zajęłości. Ale już się jak już wszyscy głosowaliście, szczerze mówiąc. I moim zdaniem jednak jakaś tam tajność jest, poszukiwanie, poszukiwanie, przepraszam, tak? Musisz się zapisać na za ogrodę, dyrektor Horejszy, już wiedział, więc jakie mamy preferencje. A jakie ale... preferencje, to jest jak innego. My, My cię często, wbrew preferencjom, tylko z powodów koniunkturalnych yy, głosują. Ja wierzę tym którzy zrobili zdjęcia swojej karty z zakreślonym moim nazwiskiem i przykładali przy twarzy, robili foty i mi wysyłali. Eee, te. I często z obelgami stare, a jak mnie zawiedziesz to zobaczysz, nie? Eee, Także były takie przypadki, tak miałem takich kolegów, którzy robili coś takiego. I, i wtedy ja wiem, bo oni sami mi pokazali jak głosowali, tak? Ale naprawdę co innego wszędzie preferencje, a co innego jest konkretna wyboru. Mega sondaż. Ja no właśnie jestem za likwidacją pitów polską bez PIT, więc w tym momencie jeden procent PITA, ale to w tym momencie e, to jak uważam, że wielkim błędem jest pakowanie kościoła w PIT, i namawianie, żeby kościół e, jakiś okres, no Co ciekawe, kto właśnie protestuje przeciw temu, żeby podróż kościelna zamienić na ułamek e, ten e, mniejszości religijne, tak? Polscy Żydzi mają tego rodzaju doświadczenia, tego rodzaju doświadczenia, że nie chcą, żeby aparat państwa polskiego przetwarzał w pełni które kto przekazuje jeszcze gminy na gminę żydowską, tak? I te podobnie prawosławki, podobnie i no tak mu dalej. Tam był stół, widzę, rękę. To jest niemożliwe moim zdaniem. Dokładnie. Zachęcam Pana do debaty z kolegą Waglą i jeżeli Pan Jego przekona, że ma Pan rację on jest dla Pana pewnie partnerem jako prawnik od spraw informatycznych a Pani jako informatyk więc jeżeli pan jego przekona, e, a on dla mnie w tym momencie trochę jak papież w tym akurat temacie, więc ja z nim nie będę polemizował. E, krótka piłka, e, więc proszę sobie ze specjalistą tutaj się do Nie jestem i nie będę omnibusem, który e, ma na tyle wiedzę. Są politycy, co prawda, którzy mają odpowiedzieć na każde pytanie, z wszystkim sobie zazwyczaj. Ja w tym momencie akurat e, nie będę rozmawiać, jest niektórzy nas wiedzą, o kogo nie chodzić. Co tam jest, jakaś podgrupa, że tak powiem. A czy może tam ktoś zainterweniować, że tak powiem o minimum tam przyzwoitości zaapelowały, czyli tak zwane, podgrupy? Jest u góry możliwość sobie posiedzenia, jak komuś przeszkadza to, że ja mówię albo ktoś próbuje tutaj mówić, także... Inne niż techniczne, to są takie, że trzeba zlikwidować PIT, tak? To jest argument dosyć fundamentalny, od którego... Eee, ruszyłbym. A poza tym ja uważam, że wolni ludzie powinni sami decydować na temat tego, ile w jaki sposób pieniędzy przezlatają na partie polityczne i, i tyle, tak? Po kultura republikańska, kultura obywatelska to jest nauczenie siebie, swoich bliskich, że polityka kosztuje i że bez pieniędzy, za małe pieniądze, będą słabi politycy i słabo robiona polityka. I tyle. My w chwili obecnej mamy bardzo często z sobą politykę za duże pieniądze, albo za oficjalnie małe, ale jak się to wszystko do tego zbierze, to już nie takie małe pieniądze. niemniej mniej na takie mechanizmy przymuszania ludzi, dodawania pieniędzy na politykę, czy podatki, czy inne i tak dalej, to jest takie trochę pójście na łatwiznę, tak? Zawsze jakieś betonowanie systemu, bo no to z nowymi ruchami politycznymi, co z nowymi podmiotami, ok, przy jednym to by rozwiązywała jakaś demokracja bezpośrednia, KNP, UP, podmioty, które nawet tego w progu 3% nigdy nie miały okazji, albo miała okazję, aby im się nie udało to sforsować, to by wtedy można im przekazywać pieniądze, budować alternatywę. No niemniej jednak to nie jest system moich marzeń. Ja znam w chwili obecnej większość osób, które na nie głosowały niż dostałem głosów, które mi przemogłosowały na ciebie. 6 tysięcy tego już jest, ale to jest wiele, i najważniejsze. Ciekawe, bo to też mówi dużo o tak zwanej wolności niezależności mediów. Jeden z moich przyjaciół zrezygnował po prawie 20 latach z pronomeraty tygodnika najbliższy czas, po tym, gdy on nie zamieścił ani słowa na temat konwencji republikana. Bo tam jest inny interes polityczny, z jednej strony zamilczają nas, nie chcą kongresu nowej Prawicy pokazywać, potem zamilczali UPR, nie chcieli pokazywać. A jak się dzieje coś w podobnym segmencie, to pierwsza przemilcza tego rodzaju prasa, która ma innego rodzaju interes. Jak sobie zobaczymy, jak funkcjonuje Gadeta Polska codziennie, jak funkcjonują właśnie również od tygodniki prawicowe w to powiedzmy sobie, że mają właścicieli i wszyscy będą się tymi właścicielami, kto je finansuje, kto tam zamieszcza reklamy jakiego rodzaju interes tutaj jest reprezentowany. Są ludzie, którzy są bardzo życzliwi, na przykład, gdy eee. rozmawiałem z Krzyśkiem Skowrońskim z Radia Fnet, to powiedział Przemek, to nam się uda, to jest fajne. Ludzie czegoś tego potrzebują, pod warunkiem, żeby nie, nie będziecie przytulać jakichś uchodźców, jakichś tam ludzi, którzy zaraz będą się ratować z tonących okrętów, zmieniać barwę, mówić hello, jestem, zawsze byłem republikaninem, zawsze byłem za niskimi podatkami, chociaż od 60 lat głosowałem trochę inaczej i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc e, wiele osób jest takich, Jednak z nadzieją, ponieważ ten system jest zabetonowany i został właściwie tylko kilka razy przebity, że ktoś przyszedł z szklanym Jednym z tych osoby miał już polikot. Ja mu się udało zabrać te 10%, chociaż wiele osób mówiło, nie, nie ma miejsca na nowe ruchy polityczne, na żadne tego rodzaju zmiany. Ja mu się udało, tak? Mocno zidentyfikował pewne rodzaju emocje społeczne. E i wszedł na tym. Ja w niedzielę przeżyłem dosyć dramatyczne wydarzenie. Otóż przeżyłem wywiad z Robertem Mazurkiem, który pójdzie w najbliższą sobotę. I dopóki nie przeczytałem tego, jak on dzisiaj go spisał, bo mi go do autoryzacji przesłał, chociaż wysłał mi SMS-a, nie wykupię się z jakimś naruszeniem w prawie tutaj niczego nie uwzględnia w sądzie z tobą wygram. Eee... A ja z reportem wywiadłem myślę po pierwsze próbowałem po jak kiedyś pisał, że pychę można w Hitlerach, ja mieć, to jest jednostka miany pychy w życiu że próbowałem być aż nadto pokorny e, i grzeczny i uważałem każde słowo i zabrakło trochę bigla i ognia w tym z drugiej strony miałem poczucie, że facet mnie że dosyć mocno i później się go pytam chłopie, czemu mi to robisz, w sumie to się lubimy a on mówi... No bo Głupio mu jest, jak się sensownie ludzie odstrzeliwują z systemu, kiedy, kiedy mogli w dłuższym okresie jakoś choć jego zmiany. I w sumie chciałbym, żeby wam się udało, ale wątpię, że to, że, że, że to pójdzie, no bo jest, jestem łączony pewnymi obserwacjami tego, co się działo w ostatnich latach. Tak? Wszelkie rodzaje, nieudane fronty, secesje i tak dalej. Ale to przecież każdy z tych ruchów był całkiem inny niż Republika, nie wszyscy nie modlaczego. To są różne te opinie. Dzisiaj miałem z jednym z burmistrzów z platformy, z jednej z dzień spotkanie, no i mi powiedział tak, że no, czekasz, te ruchy przyspiesza na scenie politycznej w momencie e, on akurat będzie właśnie gorącym republikaninem, tak? <gry> z innym rozmawianiem mówi tak, wiesz gdybym nie pracował w spółce Skarbu Państwa już ja teraz byłbym koordynatorem Wignia to trochę tak wygląda, do koniec końców w kraju, w którym tyle pieniędzy jest wydawanych publicznym i politycy mają tak głęboki wpływ na nasze życie na nasze kariery naukowe, zawodowe to jest kraj, w którym zablokowano mechanizm krążenia elit wymiany elit, czy na poziomie gospodarczym czy na poziomie kulturalnym, czy na poziomie yy, Jakie ja wymieniłem? Gospodarczy, rady, na, na praktycznie wszystkich, tak? To jest, wiecie, no to co my robiliśmy w sprawie otwarcia dostępu do zawodów, dzisiaj wielki dzień, bo prezydent Komorowski podpisał pierwszą ustawę deregulacyjną i w tym momencie dokładnie brawa się należą, nie jemu, bo on wypełni jako notariusz publiczny swój obowiązek, ale tym ludziom, dzięki której ciężkiej pracy ta ustawa została uchwalona i część z tych osób jest tutaj na tej sali i bardzo gorąco chciałbym naprawdę podziękować, bo to był zbiorowy wysiłek całkiem dużego zespołu osób żeby jak najwięcej obronić z tych zmian przy naprawdę mega presji, mega nacisku poszczególnych grup zawodowych które walczyły o swoje, tak? Walczyło to, żeby oni decydowali z nimi może konkurować i to dla wielu e, osób, dla wielu profesji to było to po prostu, no, to jest powód, dla, dla którego mam najwięcej zawodów z tobą na Nigdy nie było powodu, żebyśmy byli w złej Z Krzysiem Wasakiem się rozstawaliśmy na takiej zasadzie Że ja byłem zaskoczony nie tym, że był zaangażowany w organizację marszu niepodległości Ponieważ e, spotkania przygotowawcze do marszu e, wolontariusze straży marszu odbywały się w Fundacji Republikańskiej i tam bymy, by, by, by pomagaliśmy, logistycznie no, mogliśmy, ale byłem zaskoczony tą całą konwencją na Agrykoli po Marszu Niepodległości, podczas której właściwie ogłoszono tworzenie w oparciu o te wszystkie osoby, które tam się zebrały, ogłoszono dzisiaj tworzymy nowy ruch polityczny, tak? I to moim zdaniem było trochę na takiej zas na, na zasadzie, tak było wiele osób, które chciały brać udział w patriotycznej manifestacji o charakterze antyrządowym, jednocześnie patriotycznym, atryestablishmentowym i nagle się dowiadują, że są zapleczem nowo montowanego ruchu politycznego, to był moim zdaniem nieszczęśliwy ruch I później z Krzyszkiem dyskutowaliśmy Krzyż, ruch republikański, czy ruch narodowy nie wiem, czy to My widzimy pewnego rodzaju różnice no i Krzysiek chyba trzy tygodnie się zastanawia, jak to o chłopaki odchodzę, tak? I tyle tylko od czasu, gdy przestaliśmy razem pracować, czyli jak, jak ja zostałem posłem, i od czasu, gdy on przestał pracować w Fundacji Republikańskiej, moim zanim publicznie nie zrobił ani nie powiedział niczego, co miałoby poprosić nasze bardzo dobre relacje. I tyle. Ja mam wielką nadzieję, że akurat z w dłuższym okresie w polityce będę robił fajne rzeczy, bo takich osób, które mają taki potencjał, taką wiedzę, taką tradycję takie odmieszczane, które w z czego niestety nie wszystkich ja, nie. Słuchajcie, ja cały czas pamiętam, jak 15 lat temu organizowałem manifestacje, na których skandowaliśmy wszystkie związki na powąski UPR przy ani jedna, ani drugie się nie wydarzyło. I powiem tak, z jednej strony uważam, że demonizowanie i przesadzanie tego, jak wielka jest rola związków zawodowych w polskiej polityce, no to jest przesada, tak? Związki zawodowe, jak ogólnie olbrzumia większość organizacji pozarządowych, ma bardzo słaby, ograniczony wpływ na politykę. Ale z drugiej strony pomysł, by zmuszać ludzi, by oni płacili nas, jako podatników, byśmy płacili za etaty związkowe, to jest bardzo dużo. Ja rozmawiałem z posłem Michałem Jarosem, który zainicjował, dzisiaj mam mieć jakąś tam mega poseł platformę, który zainicjował tą ustawę, która ma zlikwidować obowiązek finansowania etatów związkowych przez pracodawców, tak, dla związków reprezentatywnych, Tylko Michał, dzisiaj mieć jak jakieś upominanie, radzimy na prezydium klubu, po którym za to, że zainicjował e, tą akcję. Ale on powiedział, że na jego macierzystej uczelni na Wydziale Nauk Kronicznych Uniwersytetu Wrocławskiego są dwa etaty związkowe. Z dwóch pracowników na pełny etat, którzy są pracownikami reprezentującymi związkowców, więc za to jako podatnicy w tym momencie płacimy Tak samo jak, jak uważam, że wolni obywatele powinni finansować, jeżeli widzą wtedy swój interes, widzą interes na pozwolitej partii politycznej, tak uważam, że pracownicy, którzy zrzeszają się w związkach zawodowych, powinni odprowadzać składkę na swój związek zawodowy dobrowolnie, ustalonej przez ten związek czy przez nich wysokości bez angażowania do tego pracodawcy, tak? bo to, to są dwa problemy jeden, że pracodawcy muszą finansować etaty związkowe drugi problem polegający na tym, że mają obowiązek pobierania obligatoryjnie z wynagrodzeń składek na związki zawodowe i przekazywania, że mają funkcję takiego płatnika i moim zdaniem, ruszenie obu tych kwestii jest ok. Związki zawodowe, moim zdaniem, powinny w dużo większej mierze funkcjonować na zasadzie dobrowolnych stowarzyszeń Które na zasadach równoprawnych, jak, od, jak podmioty sektora pozarządowego, reprezentują swoich interesariuszy, czyli pracowników I tyle, skończę Tomek Janicki, jeden z fundatorów z fundacji republikańskiej Ma fabrykę profilu okiennych, pod, on występował na konwencji ma fabrykę profili okiennych pod suwałkami, drugą ma fabrykę w Chinach i on ze swoim, jak się prowadzi biznesy w Chinach to władza się takiego Chińczyka, który jest takim twoim prowadzącym, który przecież z tobą chodzi pilnuje, cię pisze raporty i tak dalej i on mówi, że dużo jeżdżąc po Chinach z tym swoim Chińczykiem dyskutowali i on mówi mu tam, nie, nazwijmy go huang, huang ale wy u siebie nie macie komunizmu on mówi, jak to, dlaczego? on mówi, no dlatego że u was są przecież zakazane związki zawodowe. A, wy hipokryci przecież ja u was studiowałem na zachodzie, zmieniłem w London School of Economics tam mi wytłumaczono, że związki zawodowe to jest taki typ biurokracji która dba o swoje własne interesy, a nie interesy pracowników i oni, tak jak bardzo często politycy co, co do zasady w praktyce reprezentują pewnej administracyjnej, biurokratycznej elity związkowej interesy a nie swoich pracowników I my wyciągnęliśmy z tego konsekwencje i zakazaliśmy działanie związków zawodowych a wy uczucie takich rzeczy u siebie na wydziałach socjologii na ekonomicznych i tak dalej nie wyciągacie z tego żadnych związków, żadnych wniosków, przepraszam że politycy i partie polityczne są całkiem inaczej budowane w systemie Jowłskim. Wtedy jak to jest naturalny interes poważny. Co? To jest dużo bardziej złożone. U nas jest trochę z tym interesem korporacji, podobnie jak w tej anegdocie, którą znowu słyszałem na historii prawa i stroju polskiego, jak dwóch socjalistów próbowało tam w tysiąc chyba, nie wiem, w dwunastym przejść przez granicę Galicji no i się pytali ich strażnik, kim panowie jesteście, my jesteśmy socjalistami, a kto to jest socjalista? no To jest ktoś, kto buntuje wielką przemysłową klasę, klasę robotniczą przeciw kapitalistom. A ten strażnik granicy, granicy granicy, to choć o nas nie ma ani jednego, ani drugiego. Więc w tym momencie mówienie, że w Polsce byliby jacyś politycy, którzy deklarowali interesy jakichś tam korporacji, to nie jest takie proste, bo może powiedzieć, model społeczno-gospodarczy jest całkiem inny. Jeżeli chodzi o system obów to myślę, że jednak popatrzmy sobie, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, tak? które jednak się istotnie odróżni od Stanów i tam jest możliwa zmiana polityczna co w ostatnich latach pokazał m.in. Nigel Farage z United Kingdom Independence Party, tak? Reprezentuje poglądy, które nie były dostatecznie chronione, czy interesy, które nie były dostatecznie chronione przez elity brytyjskie i stąd nie wiadomo czy w filibację czy trzecią czy drugą partią w UKIP w Stanach. I ta zmiana jest możliwa. Podobnie myślę, że będzie w najbliższych wyborach w Senacie. Zresztą popatrzcie się wydarzyło w Edulądu przez wczoraj. Przecież tam w miejscowości, w której no jednak miała czasami nawet 30-procentowe uparcie partia rządząca mówię, na Polską dostała w baty w drugiej turze, tak? I w, w ten sposób, w takich zwłaszcza okręgach jak w Warszawie jak w Warszawie, to wiadomo, że przeciętny polityk e, przeciętny polityk e, Prawa i Sprawiedliwości miałby dużo trudniej niż polityk PO Niemniej jednak wtedy wy, trzeba byłoby wystarczyć wystawić systemnych polityków, bo nie wiem, czy, zna, czy byli, jesteście w stanie wymienić 12 posłów PO z Warszawy. Słyszeliście gdzieś o pośle Jastrzębskim, który tam dostał 2000 głosów. Okej, nie, że ja je jakoś dużo więcej, nie? E, ale, ale jest sposób. Mamy, patrzę, mamy 12 posłów, ja nie wiem czy ich wymienię, ale mamy tak. Mamy Tuska. Mamy kidowę błońską. No ja jeden na jeden z Kidową Błońską wystartować. Nawet na jakimś Leningradzie typu, nie wiem, Jesteś Kilanów plus Ursynów. Bardzo chętnie bym z taką kot kandydatką się zderzył jeden na jeden, żądał debat i tak dalej. To naprawdę całkiem inaczej wygląda i to jakiego człowieka wystawiasz ma yy, i przeciwko komu dużo. I krótko mówię, całkiem inaczej i całkiem inna logika prowadzenia kampanii, kampania do Tudor się, czy lokalni liderze opinii, prasa lokalna, to wszystko jest polityka z się dużo bardziej lokalna, to i naprawdę dużo można by mówić. Co? Mam kolejne nazwiska powiedzieć po tym Rostowski. Nie, nie, spokojnie. Kosecki. Nie, myli ponieważ no. oni weszli. Dobra, weźmy, oni weszli, gdy nie było jeszcze finansowania partii politycznych i mogli tak samo w reklamówkach przynieść te pieniądze jak wszyscy inni. I oni w 2021 roku sforsowali sufit w momencie, gdy wprowadzono dopiero blokadę dla nowych w postaci modelu finansowania partii politycznych. zależy, czy mamy system, że w ogóle większość z Polaków jest nie reprezentowany w każdej ordynacji, tak mając panie, i w każdym razie tak się jest. Ale to jeszcze mamy powód też w takim razie? Ale mówię, ja bym ja też nie lubię. ja bym jedno z turody, to jest co innego, ja bym dwóch turody, to jest co innego, tak? Naprawdę dużo można by mówić, jednak jestem pewien, że obecnej ordynacji e, nikt ciebie nie będzie bronił, tak? Tak, uważam, że to jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, ponieważ indywidualizuje odpowiedzialność i głosujemy na konkretną osobę, a nie, że jak głosuję, nie wiem, no, yy, jakie takie skrajne przypadki yy, podać. No. Powiem tak, znam parę osób, które się wyleczyło, na przykład profesor Rybiński, był strasznym robownikiem, ale po tym jak sam się zderzył i uważał, że jest niemożliwe, żeby on z takimi kandydatami przegrał a został totalnie zaorany, to on mówił, nie, nie, to jednak nie jest takie idealne, polecamy wszystkie gorączki, e, a gdyby Rypiński kandydował z rodzin Pisu, moim zdaniem w tym momencie byłby senatorem. Mówię, e, nie ma w ogóle systemu ordynacji wyborczej idealnej i nie ma e, idealnego systemu politycznego. Są lepsze, gorsze w danym czasie w danych warunkach kulturowych, najgorzej funkcjonujące. I są takie, które zawsze będą funk funkcjonowały źle. Taka ordynacja wyborcza, jaką teraz mamy w Polsce, e, to jest naprawdę coś fatalnego. Zastanówcie się, ilu znacie posłów na tych 460. Ja myślę, że jednej trzeciej klubu parlamentarnego PiS, który mają dwa lata. Znam ich z widzenia, się zawsze zastanawiają, czym jest od nas. A drugie pytają, czy jest posłem czy senatorem, A trzecie, cholera, jak on się nazywa. Tak? A tym bardziej, jak ktoś jest z zewnątrz, no przyjdźcie sobie na Go, przyjdźcie sobie przez te i nazwiska i z odkrycie, odkryjcie, czy się sensie zastanawiajcie skąd. się ludzie się wzięli, tak? Ich nigdy nie widziałem, tak dalej. Zresztą przy obecnym modelu medialnym z każdej partii jest kilku kilkunastu polityków, którzy występują i oreszcie nie słyszeliście i nie usłyszycie, między innymi dlatego, że partia robi co może, żeby być, nikt nie usłyszał na poziomie centralnym i martwi się aktywnością lokalną. <śmiech> no, tak, już na Moim zdaniem, moim zdaniem właśnie problem z Jowami do Senatu jest to, że są zbyt dużo okręgi i okręg powinien być w przybliżeniu odpowiadać powiatowi bądź w przypadku Warszawy Warszawie dzielnicy, To też nie do końca, bo tych dzielnic w Warszawie mamy 18 a mamy w Warszawie 20, a mamy gigantyczne dysproporcje w dzielnicach, tak, no takie śródmieście yy, czy Mokotów, no, nie sposób z Marynki Wawrę czy Wesołą zestawiać, tak, więc tutaj Yy, jakiś model racjonalizujący musi być, ale co do zasady poseł powinien być wy wybierany z powiatu i by, powinien być mniej więcej to jest trochę jak z parafią. Dobrze jest gdy mniej więcej swoich parafian miał mniej więcej co się w jego parafii dzieje i, stoi, i dlatego wielkość parafii powinna być mniej więcej dostosowana do liczby osób, co jest stanem idealnym a w praktyce występuje dosyć rzadko. Są małe bardzo parafie, są gigantyczne. Parafie. są kościoły jak hale fabryczne, są małe yy, i puste kościółki. To jest trudne, niemniej jednak w przypadku wyborów yy, to uważam, że tych osób bynajmniej nie jest, yy, nie jest za, za dużo. Senat jest absolutnie zbędny. Jak yy, po dwóch latach obserwania w praktyce i z bardzo bliska Senatu, to yy, Ciemno, tylko jest jeden powód, dla którego posłowie nie będą głosować za likwidacją Senatu że część tych senatorów ma być na posłów z tego powodu yy, razy, rękę może zadrzeć, ale poza tym wszyscy posłowie powszechnie uważają że senatorzy to obu błok i i czasami sympatyczni, godni i szlachetni ludzie niemniej jednak no yy, czasami się zbierają na stanu dwa miesiące w raz na miesiąc i tu trwa z dwa dni. I senatorowie z takim zadziwieniem patrzą na takie emocje, które pan w Sejmie. Widzieliście kiedyś emocjonującą pewną żywiołów debatę w, telewiz w telewizji senacką? Widzieliście kiedyś coś jak sprawozdanie z obraz Senatu? Pamiętacie, mam bardziej sobie coś takiego, o, Sejmie, to, o, Sejmie, to, o Sejmie, to, O Senacie się czasami czyta, że coś zrobi przegłosował, a poprawkę. Czy widzieliście kiedyś jak wygląda Mowlica, jak wygląda sala e Senatu? To pokazuje, tak? Dobra, jeżeli ja widzicie jest jakąś grupą patologiczną. Ale e, jesteście elitą, jesteście łamkiem, tak bym powiedział. Demokracja bezpośrednia? Tak? Tak? A, to zmieniła się osoba siedząca w tym miejscu. Ja pytanie, bo że tym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 To pokazuje moim zdaniem coś, czego ja osobiście nie doceniałem, że dla wielu osób po prostu ruch Palikota z jednej strony był partią protestu przeciw establishmentowi, z drugiej strony był partią faceta, który prowadził komisję przyjazne państwo i chciał walczyć z biurokracją, chciał walczyć z wysokimi podatkami i chciał no, krótko być po stronie przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, tak? I to jest 27% z tych 100%, które wybrałyby republikanów. Partią drugiego wyboru, jest nie poszedł na wybory. To są ludzie, to jest 25%, 26%, którzy mówią, czyli przeliczeniu na tych 19, prawie 5% ludzi, którzy nie pójdą na wybory, jeżeli nas nie będzie. Albo czegoś takiego, kto ma takie poreganie jak my. Partią trzeciego wyboru jest platforma obywatelska. To jest prawie 20%. I później partią czwartego wyboru to też jest dosyć ciekawe. Ej, prawie 10%, ponad 9% było SND. A później prawie rzecz z EKWO kongres nowej prawicy i pismo około 60%. I później wiadomo tam, nie wiem, Semidarna Polska, coś, coś takiego. To pokazuje, że najbardziej w Polsce wrak informacji wolnościowej, wolnorynkowej, takiej, która właśnie jest partią, nie partia podatników, partia przedsiębiorców, partia ludzi, którzy uważają, że wolność jest bardzo poważną wartością. Że, bar proszę. A po ja może tak, język y, i przekaz to będzie dopracowywany w najbliższych tygodniach. Y, pierwsze były badania ilościowe, teraz badania będziemy robić fokusowe, tak? Żeby zobaczyć jakim językiem mówimy w naszym programie, na naszych prezentach, co ludzie rozumieją, co przyjmują, co biorą za swoje. A po tych badaniach fokusowych, po przepracowaniu tego będzie budowana komunikacja język, o którym się mówi, tak? Do ludzi, żeby wygrywać. Się przybywa, ciebie, też, e, e, mam pytanie, ponieważ tutaj bardzo dużo słów Pana o bieżącej polityce, o tym jakich mamy ja zdaję sobie z tego sprawę, że bieżąca polityka jest istotna, załatwienie spraw e, w Sejmie jest bardzo istotne ale jaki pomysł jest, e, republikanie e, mają na budowę ruchu społecznego, ponieważ pytam, pytam o to dlatego, że uważam, że trwała zmiana e, w polskiej polityce w polskim życiu publicznym, może wyniknąć tylko ze zmiany z tego, jak funkcjonuje samo społeczeństwo, a nie w procesie, która wynika z tego życia, w na e, frekwencję e, przy wyborach. E, z tego, co wiem, e, w ostatnich wyborach e, prezydenckich w Węgląsku właśnie, w moim rodzinnym mieście zresztą, e, frekwencja wynosiła tylko 36%, tylko 36% osób poczuło się od Warto jak na wybory uzupełniając. Jasne, to jest, ale tylko, tylko jedna trzecia, osób uprawnionych do głosowania, czuła się odpowiedzialna za swoje miasto. Panie, jak wiemy, jacy byli kandydaci, to pion, aż jest nasza ciężka. Okej, okej. Przy wyborach parlamentarnych mm. taka frekwencja rzadko przekraczała 60%. Pytanie, ale daj mi skończu, proszę. Pytanie moje jest takie, jaki macie pomysł jako republikan... Jako republikaniem, jako jako jaki macie pomysł na widowę, ruchu społecznego. Nie politycy nie budują ruchu, politycy nie budują, budują społeczeństwa. My kilka lat temu dyskutowaliśmy, jak zrobić polskie T-Party. Jak zrobić coś takiego, jak w Stanach, właśnie ruch społeczny typu T-Party, ruch protestu przeciw establishmentowi, który marnuje podatki, wydaje pieniądze podatnika na, do, na dotowanie wielkich, naprawdę bogatych firm, które są zbyt duże, by upaść i tak dalej. Myśmy na podstawową konkluzję tip to jest wielki ruch społeczny, który skupia tysiące często lokalnych, małych, czasami kilkuset osobowych, kilkusetosobowych, czasami kilku, kilku tysięcy organizacji. A w Polsce nie było kogo tych lat temu sieciować. Ruch na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Ja uważam, że w ostatnim czasie wykonał bardzo duży postęp, bo ja pamiętam, ja na te konferencje jowowskie to, kończy, to chodziłem, nie wiem, no 15, 13 lat temu widzę jak się po prostu dużo intuusja jednak zmieniło tak? widzę ile powstało na przykład dzięki internetowi dzięki e, programom społecznościowym są możliwe takie inicjatywy jak Gratujmy Maluchy e, kiedy milion pokrytów zbierają za stoskanie swoje dzieci i rodzice a nie jest związek, za czy partia, czy grupa religijna tak? 10 lat temu Taką liczbę głosów mógł zebrać tylko kościół katolicki angażujący się w jakąś kampanię na przykład antyaborcyjną, prolejferską czy inną, albo związek zawodowy, który ma milion czy dwa miliony czł członków i jeszcze podzielę zbiorę, tak? W chwili obecnej dzięki portanom społecznościowym, dzięki temu jak się zmienia Polska i jak się zmienia świat, są możliwe tego rodzaju działania, jak działania właśnie małżeństwa alwanowskich. Drugi przykład ACTA. Z dnia na dzień Polacy mogą się wyrać na ulicę i dosyć mocno napędzić tele miejscu rządzącym. Bo nie byli przestrzeni wtedy. Okej, okay? nie mówię o takich ekscesach jak e, podpalenie i wybicie szyb w lokalu Platformy obywatelskiej w Poznaniu. Bo to jednak na taką skalę w, w, jednak rzadko się zdarzało. Niemniej jednak te tysiące młodych osób, e, które na świadczystym rozie minus 15, minus 20 skakały i śpiewały, kto nie skacze, jest za Tuskiem, hop, hop, hop to robiło, Wiedziałeś, pewnie na tych chłopakach piją, palących z wino pijących subwen subwencji, eee, robiło wrażenie, sobie myślimy cholera, coś musimy z tym zrobić i to, co teraz się dzieje w polskiej polityce, to moim zdaniem kawałek po kawałku są owoce tego, co się działo dwa lata temu, na przełomie roku, właśnie w sprawie akcji i innych podobnych akcji, tak? Jasne, ale I jak będą to dyskontować Republikanie? Na przykładem. Wczoraj mieliśmy pierwsze spotkanie jako członkowie Zarządu Republikanów z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy. Największym, najbardziej reprezentatywnym związkiem zawodowym dla środowiska lekarskiego. I Krzysiek Bukier powiedział, że to jest pierwszy raz w historii tego związku sytuacja, gdy e, formacja polityczna się z nimi spotyka i to ona prosi o to spotkanie a nie, że to spotkanie próbuje zabiegać, pukając do nieba drzwi, ten związek, tak? My no w tym momencie powiedzieliśmy, słuchajcie, mamy pewne swoje intuicje, wyczucie, swoje postrzeganie jak powinien wyglądać, powinna wyglądać zdrowa służba zdrowia. No powiedzcie nam, jakie wy macie w tym momencie postulaty. I gdzie, jak, jaki musimy zbudować konsensus, żebyście nas oficjalnie zaczęli wspierać, popierać i projekty, które my wypracujemy popierać i wspierać naszego ministra zdrowia w kapitacie dzień, tak? Model wyborów konsekwentnie stosowany na wszystkie stanowiska. To jest jeden model. Drugi model to jest zachęcanie, by ludzi, którzy wywodzą się z danych środowych, z danych organizacji pozarządowych. Przede wszystkim budowali te swoje organizacje. Im silniejszy Koliby, im, im silniejszy również jedno-mandatowy okręg w wyborczych im, te, im silniejsza Fundacja Republikańska, te fundacje, stowarzyszenia, ruchy społeczne, które nas wspierają, ale pod pewnymi warunkami, tym my mamy większą szansę na działanie i my w tym momencie musimy być otwarci na liderów. Tak? Model polityczny w w Polsce wygląda tak, że włączy pisma kilkunastu członków w mieście, w którym w wyborach prezydenckich zostało 70% i kandydat tej formacji nie wchodzi do drugiej tury i robi co może, żeby tak zaorać życie społeczne w tym mieście, żeby się nie wykształcił inny lider, który mógłby go zmienić. Tak samo jest z w Ostrowców i w kilku dziewięciu innych miastach. Tak wygląda Polska powiatowa, że poseł, który w ramach tej ordynacji wyborczej zamiast budować sobie szerokie poparcie, często wybiera drogą strategię poranie wszystkiego, co, wy, co wyrasta ponad trawę Jeżeli my w tym momencie mamy wygrać, podjąć konkurencję, mamy na no, krótko im zdać nadzieję i szansę ludziom, waszego pokolenia, mojego pokolenia na większe uczestnictwo w życiu publicznym to my musimy być osparci na konkurencji, nie bać się konkurencji i takich metod jak prawy wybory e, się uciekać bardzo duża jawność Pamiętacie słynne e, szuklady pełne ustaw? My nie będziemy mieć żadnych szuflad, my wszystkie ustawy, które będziemy mieli jako Republikanie będziemy wrzucać do netu i będziemy konsultować, zbierać pewnie opinie z opinią publiczną, nie mówiąc, że tu jest szafa, w której my mamy świetne ustawy, którymi my uratujemy Polskę, tak? I, ale nie pokażemy do nami konkurencja akurat jeszcze je uchwalą teraz i by nas pozbawili e, tych e, wielkich sukcesów. Ja pamiętam, jak jedna z moich koleżanek, jedna z moich mądry szefowych w poprzedniej formacji, mówiła, to skandal, my mamy coś fajnego, dajemy fajny projekt, oni go rzucają w pierwszym czytaniu, a parę miesięcy później te przepisy wciągają do innej ustawy, która jest ich umiejscu, my nic nie mamy. I to był autentyczny żal, ja na to tak patrzyłem, mówię, no to chyba dobrze, na tym ma polegać właśnie demokracja, że nie, że my musimy wygrywać nasza naszość, na wierzchu, ok, zawsze jest fajnie jak się rządzi, a jak się jest opozycji ale jeżeli rząd w taki, ani inny sposób bo my wywołaliśmy ten wiatr, te postulaty zgłosiliśmy, żeby odbierać nam poparcie je przejmuje na tym polega zdrowa demokracja, tak? że jest konkurencja, dobre postulaty, konkurencja się podejmuje i w ten sposób się dokonuje zmiana tutaj dużo można e, wymówić e, ale właśnie prawe bory, otwartość e, Też podejście takie, że my nie jesteśmy wojskiem, też dyscyplina będzie u nas, e, w ogóle, no, kwestia taka, że narzucamy sobie wzajemnie e, poglądy w danych tematach, będzie, e, no krótko nie niespecjalnie sobie to wyobrażam, tak? Że ktoś w prawie wyborach kandyduje, e, to my po to mamy dobrze prawie bory, żeby tego kandydata odpytać na poziomie prawy wyborów, co on myśli na dany temat. I tyle, I później go z tego rozliczy się odwojenie. W jakim sensie? Tego ja czy, zamiast, zamiast na, ruch, gant, to na ruch, to... A to pokazuje nie, co my prezentujemy, ale jak wybierają ludzie, tak? To skojarzyło troszeczkę w ten sposób, że jest bardzo z ruchem No ja mam, że tak powiem trochę inne sens, ja się inaczej trochę kojarzę, no, tak mi się przynajmniej wydaje. No i cóż, no o, o mnie całkiem inne właśnie, właśnie dlatego jestem zdziwiony, że tak Liczę proces... pan z Ja dlatego tutaj jestem. A dlaczego właśnie nie no, Moim zdaniem to jest kwestia pokoleniowa i to jest kwestia tego, że to jest trochę jak sprzedaż, ze sprzedażą lodów. Wiecie, jak sprzedaż impulsowa. Są ludzie, którzy co, co sezon kupowali ten nowy produkt. I to być może jest powód, dla którego Republikanie są alternatywą dla tak istotnej ba. Pamiętajcie o tym, że dzięki, w tym sondażu wyszło, że nuchpalinga to spada z 10% do 4% przez te właśnie 6%, które się przerzuca na republikanów, tak? Tylko my musimy dotrzeć do tych wyborców, którzy według tych kryteriów wybierają takie parametry jak wolność, wolność są dla nich istotne, żeby oni uznawiali, że my jesteśmy bardziej wiarygodni w tej tematyce. Nie wyobrażam sobie, żeby któryś z gierentworszy z rekanów włościł hajstwo z drugiej strony, więcej wolności, mniej państwa w szkole, mniej państwa w pracy, mniej pieniędzy publicznych pod przymusem zabranym Polakom i przekazanym na jakieś instytucje, czy to jest kościół, czy to jest szkoła i tak dalej, tym mniejsze napięcia na tle religijnym, tak? że do teraz są wielkie spory, ile tak naprawdę pieniędzy podatników i w jakich formach idzie na różnego rodzaju organizacje religijne. I ktoś próbuje liczyć na przykład nauczycieli religii w tym zakresie do państwo on na jako a ja mówię hello, gdyby mnie nie zabierano tych pieniędzy i gdybym miał bon edukacyjny, to ja sam bym posyłał dzieci do takiej szkoły, w której między innymi dostaną katechezę i to byłby mój wolny wybór. i mamy w tym momencie dużo mniejsze pole do napięcia i ludzie, którzy są w jakiejś mierze klerykami, dużo mniejsze mają pole do czucia się dyskryminowanymi. więcej wolności, mniej państwa, mniej pieniędzy podatnikach zabranych pod przymusem przekazanym na przykład na organizacje religijne, tym mniej tego rodzaju napięcie, tym mniej tego rodzaju problemu i ten problem na części osób yy, jest istnieje z tego, że jest obecności państwa w sferze publicznej, tak? czy to jest szkolnictwo wyższe, czy to jest szkolnictwo, czy to jest kultura no ja niektóre dzieła, sztuki, które są wystawiane e, za pieniądze publiczne e, czy spektakle, teatry to są dla mnie bulwersujące, tak? obrażają moje uczucia religijne i sobie myślę, cholera, czemu ja takie gnioty, taki badzie, którego jedyną podstawową funkcją jest chyba prowokowanie czemu ja to muszę finansować? Mniejszego rodzaju e, obszaru, więcej wolności tym mniej, się będę czuł, to mnie to a z drugiej strony inni ludzie się będą w, du... w drugą stronę nie jest w kontekście że partia ona powstaje, ona się że nie ma powstać, tutaj po migajska, to jest zaangażowane. O, biblia, mądrość, A, mędrzec, mędrzec. Nie no, najlepiej, ale tak finansowanie te Nie, ale my nie jesteśmy wpłatni, ale jesteśmy stowarzyszeniem, żeby nie mieć tego rodzaju ograniczeń. Okej, okay. temat. A mi o tę kwestię promocji Ale już ustawiłeś przede wszystkim. to się Mądroś! Model młode pokolenie e, i właśnie ewentualne tak zwane transfery spadochroniarzy. Powiedziałeś, że to raczej nie wchodzi w grę, bo nawet są takie preferencje wyborcze, aby właśnie powstały. Nie, nie powiedziałem jesteśmy. Nie, nie. Próbę, leisure, do... Stop, czy raczej pracujesz, że nagle wokół Ciebie w powstaniu polityków nie jest znane, to tam, tak, bardzo z tego tańca, jak sami wymieniałeś kolega. Nie, nie, Wiesz, on co prawda nie jest teraz czynnym politykiem, ale jak w Nie, ale jest politykiem, się No to właśnie jest takie pytanie, czy przewidujesz, tak, że wkrótce gdzieś tam się zgromadzą tacy... Ale decyzje, decyzje w obrzu że to będzie się podejmować. Tak, to znaczy, to, to znaczy, będzie mechanizm wyborów, nie uważam sobie, że tutaj inaczej to jest pierwsze, a po, po drugie, my to mówiliśmy i, i, i, i to powtarzamy cały czas, jak najdłużej się jak długo nie będzie jakichś wyborów, tak? To w podobie samych republikanów premiujemy sobie nowe i świeże. 90% osób, które wypełniły nasze ankiety, nigdy wcześniej nie był żaden jej nie politycznej. To znaczy chodzi mi, że ja bym tak się pytałem o twoje decyzje, to jest normalne, że my działają na dole, wolimy się, tak powiem, wspierać ale sami. Każdy, każdy lider woli, żeby był jak najmniej liderów, to jest pierwszy. Tak, to fantastyczna kwestia. kwestia, ale... To ja ważniej... bym na przykład zmienił zdanie, co do tego. Proszę? Janusz Palikant na przykład też mówi czas, myślą tak samo, a co aż mnie teraz? Nie, nie, ale całkiem, całkiem, całkiem poważnie e, mówiąc, to to, że polityka w jakiejś mierze, w dużej mierze, jest, jest w tym wymiarze publicznym, medialnym bardzo na mnie oparta, na jednej konkretnej osobie, to jest czymś, co bardzo mocno utrudnia nam e, funkcjonowanie, tak? bo ja dzisiaj powinienem być w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, Bydgoszczy, co w Białym Stopu i tak dalej i powinienem klucz nad kilkoma konferencjami prasowymi, które się przebiją i nad działaniami trochę bym się chętnie zaangażował w te sprawy programowe i, i tak dalej i tak dalej I my robimy, co możemy Mhm. Ale oni się prosili, to nie jest kwestia hipotetyczna. Oni mi proponowali, powiedzieli, że oni sami nie mają ambicji e, istnienia politycznego, ale chcą zrobić coś dobrego dla ludzi i że e, proponowali mi, żebyśmy robili wspólnie koło dwa dni przed konwencją republikańską nawet rozważali, czy na nią nie przyjść. Eee, ja powiedziałem, że po pierwsze to nie jest dobry czas, by robić koło i że jeżeli chcą wrócić do tych rozmów, no to najwcześniej prosimy do tego na jesieni. Z drugiej strony zapytałem, jak to się stało, że tyle czasu im zajęło zrozumienie, w jakiej formacji funkcjonują? Sektar, wiesz, to Proszę? Sektar, to jest, dały, a... Ale co, Ruch Polikota? znaczy oni w dosyć specyficzny sposób są formatowani to widziałem, co się dzieje na samym początku sala była pół pusta a oni siedzieli, na, na, na, nic się nie działo a oni siedzieli tak jakby po prostu nie możesz być z sali i tak dalej, By, byli koszarowani, wywożeni na szkole jak intensywnie byli szkoleni, proszę? E, nie wiem, ale nie wyglądali na wesołych, szczerze mówiąc jak tak musieli się nudzić Nie, I tam dosyć naprawdę dryl chodził ale, no, koniec końców, bo będziemy mówić, to nie ja, to musiał sam podejmować tę decyzję, tak? I tyle, to jest kwestia w tym momencie, Tam ci ludzie są moim zdaniem naprawdę nierówni, nie tak? Ja mam tak samo tych osób, wszystkich, które weszły tutaj w porozumienie i cytopedia że wszystkich tak samo nie jedą, jaką nie mierzą, tak? Są, to jest kilka różnych przypadków, Z nie jest problem podstawowy całkiem inny. To jest tak naprawdę budowana pomostówka pod Gowina, po podejście właściwie Gowina z Pro. i dosyć jasny przed komunikat po Sejmie, że to koło będzie liczyło 8 osób, ponieważ tyle osób trzeba wyrwać z ruchu Palikota, żeby zapełnić dziurę ewentualną po Gowinowce. Ale to podobno też mam. Dobrać. Proszę? Ja też podobno jest, jestem w tym układzie z Gowinem. Na pewno nie jestem w inicjatywie dialogu. Nie, podać. Nie prowadzę żadnych rozmów z Jarkią Głównątym. Nie, nie prowadzę, ale to mówię, ale szczerze mówiąc to jest jeden z niewielu polityków, z którymi chętnie bym współpracował w tym polityce. Z różnych powodów, między innymi dlatego, że widziałem ile go kosztowało w różnych wymiarach zaangażowanie na otwarcie dostępu do zawodów. I nawet tutaj bardzo dobrze współpracowało, to jest dosyć wyjątkowa sytuacja, w której Kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych przez posła opozycji przechodzi, a część nie przechodzi pomimo pozytywnego poparcia ministra rządu i jego klub, jego koledzy głosują przy tej poprawce szerzej utwierający dostęp do danego zawodu, bo jest takich przypadków też było. przez pana Cukermana, czy tam Cukerberga, czy ja się nie wiem o tym właśnie fejsa, który chcę My mamy sytuację, w której 2,5 miliona Polaków wyjechało, co trzeci chce wyjechać, a Polacy mają dwa razy mniej dzieci niż chcieliby mieć. I w tym momencie otwieranie dyskusji, z jaką koncepcją narodu jesteś, czy kulturową, czy etniczną, czy jakąś tak inną, na tym poziomie bawienie się w jakieś kocopały odwoływali się do kasem, które kręciły ludzi z powodów e, oczywistych dla wszystkich w tamtym czasie w latach 30 jest moim, momencie, moim zdaniem schodzenie po prostu na manowce. I to jest błąd, który powoli ruch narodowy, że poszedł poprzek i w bok od pewnych e, na poziomie frazeologii, symboliki e, poszedł w bok od realnych podziałów i realnych problemów współczesnych Polaków, tu i teraz. Największy problem polskiej wspólnoty narodowej w chwili obecnej to jest to, co powiedziałem przed chwilą. Te 2,5 miliona, zwłaszcza młodych, przede wszystkim młodych, które wyjechało, to, że co trzeci Polaków, mam nadzieję, na, na tej sali jest mniejszy odsetek, ale wcale bym się nie dziwi, bo rozumiemy wszyscy powody, dla których ludzie wyjeżdżają, i to, że nie mamy już nas miejscać na to, żeby mieć własne, żeby, żeby dzieci w Polsce to jest realny problem, jakby ktoś chciał robić sensowny ruch narodowy to i nie definiowałby go w taki sposób, że po swoim kongresie mówię się tłumaczy jakie było podstawowe hasło, e, pytanie, na które liderza ruchu narodowego musieli w mediach odpowiadać po swoim kon kongresie czy przyjęlibyście murzyna? I to był taki klasyk, totalny klasyk. Było oczywiste, że w taki sposób będą rozgrywane i niektórzy był mi jefe, jeżeli będzie czuł się Polakiem, mieszkał na Mazowszu trzech pokoleń, to być może rozważamy temat. To jest moim zdaniem schodzenie na manowce z poważnej, z, z, z poważnej debaty. a wiele osób, które angażuje się czy angażowała się w narodowy, robiło to z tego powodu, że nie ma dla siebie żadnej oferty we współczesnej Polsce, i że w ten sposób przejawiała swoją niechęć do elit politycznych i nie tylko politycznych rządzących w Polsce. Ja uważam, że Polacy, y, my musimy stworzyć takie miejsce do życia, z którego nie tylko Polacy przestaną wyjeżdżać, będą mieli tutaj wrócić, ale chciałbym, żebyśmy stworzyli kraj, stworzyli państwo, stworzyli gospodarkę, do której ludzie z całej Europy i nie tylko Europy będą chcieli przyjechać do pracy ale do pracy, żeby tutaj szukać swojego szczęścia, szukać swojej nadziei na lepsze życie, nie dlatego, że będziemy rozdawać socjal, bo emigracja o charakterze etnicznym czy religijnym w zachodniej Europie w olbrzymiej mierze rozwinęła się z tego powodu, że dawano pieniądze za małe dzieci. I to nie małe pieniądze, tak? To jest droga do nikom. i my tego rodzaju rozwiązań nie proponujemy jako Republikanie nie zamierzamy proponować, ale stworzyć kraj w którym uczciwą pracą, ciężką pracą można dochodzić do sukcesów, można budować zgodne życie dla siebie i swojej rodziny. To jest marzenie, które gdy nam się uda zrealizować, no to trudno, krótko mówiąc, żyjemy w świecie otwartym sam dosyć dużo podróżowałem po Polsce i dosyć dużo no, właściwie um, przetapy w życiu na Śląsku, w mieście i od 97 roku w Warszawie i to moim zdaniem jest normalne tak jak normalne jest to, że polscy policjanci zajmują pracę w Londynie i się zajmują e, pracą z Polakami pracującymi i mieszkającymi w Londynie jesteśmy w świecie o bardzo dużej mobilności i trudno jest z tym walczyć dlatego tak cenne są właśnie wspólnoty E, które no pielęgnują tradycje, pielęgnują pewnego rodzaju e, obyczaj. To jest bardzo ważne, bo to sprawia, że też lepiej się żyje w świecie tak dużej zmieni, tak? No to ale nikomu nie zamierzam tego narzucać, to powinien być wolny wybór mądrych ludzi, leżawych ludzi e, i tyle. Łoł, ja no. a się boję. E, jeszcze ostatnie dwa, trzy pytania, bo będziemy powoli kończyć. E to tak, bo będziemy w dziedzinie zaczynamy tutaj jam e, session, na które też zapraszamy. Może akurat Przemek nie będzie miał na dwóch Dokładnie tak, więc jak zakończymy to zaprosimy jeszcze na piwo, umłatwienie i ceny na pasku, przynajmniej widzę. Będziemy znać kula, będziemy sobie robić zdjęcia na natychmiastu, z Przemkiem. <grym> <grym> Beze mnie. To było pytanie na już Proszę. Ochryp preferencyjna preferencyjne, za jeszcze nie pytających Więc ci, którzy już mieli szansę zadać pytanie, to niech nie podnoszą Sadowski mam pytanie dotyczące dwóch kwestii, które padły sam początku. Według jednego z pytań. Jak najbardziej mamy pomysł na Warszawę i to dla jedynie jednym jedy z powodów, dla których nie czekaliśmy do jesieni z, ja nie czekałem do jesieni z tą decyzją, to było to, że chciałam się włączyć w kampanię, też odwołania Hanny gorkiewicz warc i uruchomienie zmian w Warszawie. Bo no, Główna Partia Opozycyjna nie chciała i nie chce urządzić w Warszawie. A właściwie i lider nie chce urządzić w Warszawie. My mamy plan dla Warszawy, ale to nie jest w kontekście nie jest miejsce, to nie jest moment, w ramach którego my wyłożymy, e, jak to ma wyglądać. Jeżeli wybory będą na jesieni, to na pewno przedstawiciele Republikanów będzie w brał udział. Ja już ogłosiem, ja będę brał udział w prawyborach, które ogłosimy w tym zakresie. Zachęcam każdego z was do próbowania swoich sił, jak był kandydat w tych prawyborach. E, i, I zobaczymy. I to jest też moment na wypracowanie dobrego programu i zebranie po prostu różnego rodzaju pomysłów i form prowadzenia kampanii, tak? I to jest moim zdaniem również jedna z mechanizm uruchomienia energii, która jest w tej naszej grupie, w ramach której, w ramach prawyborów, to de facto czasami w prawyborach się aktywuje po to, żeby na przykład pokazać swoje nazwisko i sobie ułatwić start przymroku narodnego, tak? My de facto na jesieni rozpoczniemy budowanie, e, no jest wprost list e, czy kandydatów na radnych, bo tych radnych list prawie 400 w Warszawie. No i e, praktycznie dwa razy więcej, e, dwa razy dłuższa jest liczba, no my powiedzmy 100 kandydatów, bo no, to kandydatów musimy mieć, żeby pełne listy dostawić w Warszawie. Zamierzamy pełne listy wystawić na każdy szczebel samorządowy i do przygotowania się do tego mamy rok, dlatego Bardzo gorąco zachęcam do koordynowania klubów republikańskich i do e, włączenia się do aktywnego do klubów republikańskich. Ja uważam, że my parę tysięcy członków powinniśmy mieć w Warszawie e, i jestem przekonane, że nam się to uda e, do przyszłego roku. zapytać Cześć tam. Daty. i, i ja odnoszę, polityka, jak to odnoszę e, jako polityka to są te deklaracje, które złożyłeś przed, przed, przed poporami słuchaj e, ta deklaracja była elementem dłuższej wymiany która została skrócona do dwóch ostatnich postów ja powiedziałem że nigdy nie będę przeciwnikiem nie wytrzymać sprawiedliwość i nim nie jestem jestem w tym momencie konkurentem ja mam wielu przyjaciół kolegów w sprawie sprawiedliwości i głęboko wierzę, że ci ludzie chcą zmienić Polskę, że mają jakieś tam czasami lepsze, czasami gorsze pomysły, żeby to robić. I to jest olbrzymia liczba uczciwych fajnych ludzi. Niemniej jednak e, moja bardzo zbliska bliska e, obserwacja tego, jak wygląda trochę sprawiedliwość w chwili obecnej w chwili z niego występowałem jest e, dosyć mocno krytyczna. Jestem przekonany że PiS, taki jaki jest w chwili obecnej, nie jest w stanie samodzielnie rządzić to nie wyobrażam sobie wspólnych rządów na Gospolskim Towalicem Ludowym z czym niestety część moich kolegów nie ma żadnego problemu wiesz co się działo, gdy rok temu, 17 lipca, wszedłem do elewaru na kontrolę z posełem Jackiewiczem dostałem ochrzan, że wchodzę w tematy rolnicze i się kupuję w nie swój temat a później się to dlatego że część e, polityków e, PIS była ułożona z częścią polityków z PSL-u, że pewnych ludzi na pewnych stanowiskach, w pewnych miejscach oni nie ruszają, w zamian za to ci nie robią awantów w określonych tematach. I tak mi powiedziano, że ja złamałem dealer, wszedłem z deal i, i, i ileś takich rzeczy to powiedziałem jedną, mogłem wymienić kilkadziesiąt. I w tym momencie w tym momencie. E, e, wycinanie z kontekstu, powiedziałem, że nie będę robił czegoś takiego, co robił Paweł Kuczewiżem, Jakubi Rostkowska e, i, i chyba ja przyznasz rację, że się tego trzymam, bo w trakcie tego ponad miesiąca nigdy publicznie, z w innych w powodów liczb programowych nie atakowałem prawej strony. sprawiedliwości. ja nie, nie powierzę, że... <laughs> czy hmm, forma, którą proponujesz też nie jest takim, jak to ładnie mówiłeś. Czyli jednak to nie jest ten sam kij, który uprawia dynamicos sondażowe itd. Powiem szczerze, tak jak Państwu jakieś jakieś tam pojęcie z gminy to polityczność wartość, jak Państwo nie widzę, to proszę pierwszą partią polityczną na pewno zagosowali. Ale to jest 27% ze 100%. To jest, w tym momencie ułamek. To jest totni to ułamek. To pokazuje, że mamy grupę wyborców które bardzo łatwo zmienia tych zdania. Tak chociażby to. To jest, to jest, to co jest nazywane syndromem Naminga, czyli pan Dlenigłozem, jak się woli. I z przejawów tego, być może jest coś takiego, że na wolnych wykształconych w dużych miast i tego, które prezentuje w danym momencie tą idea, przynajmniej tak nam się wydaje. To jest y, pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, dosyć dużo bardziej fundamentalna. Po pierwsze, czy uważasz, że odpowiedzi, które daje za bolączki z Polski, Prawa i Sprawiedliwość, są wystarczające, czy w ogóle widzisz takie odpowiedzi? Jak gdy widziałem a jak już przy Palikocie, gdy chodziłem z pytaniem, jak to jest, że głównym doradcą do spraw podatkowych, dla mnie bardzo ważne, w pis jest profesor Widał Nadzelewski, który pisze za bardzo drobne pieniądze ustawy dla napisu. jednocześnie jest głównym doradcą do spraw podatkowych Janusza Palikota. Janusz Palikot się chwali w tym wywiadzie, że wprost i się pyta, o co, o co w tym chodzi. a Oni mówią, a jest tak mało profesorów, którzy dobrze o nas mówią w mediach, to przempujemy okno na ten drobny fakt, tak? Jak to jest, że w tak ważnych sprawach jak podatki, e, gdzie powinna być fundamentalna różnica, nagle jest ten sam ogóle doradca, który kasuje i fakturuje obie strony, tak? Takich obszarów, w których jest tą bliskość poza jakąś tam wizerunkową agresją, mówieniem, wystraszni, przemysł przepogardy i tak dalej, tych przypadków było naprawdę bardzo wiele, i alternatywa którą miał zaprezentować PIS w ramach konferencji pod nazwą Alternatywa wcale nie zdaną alternatywą i na tym polega ten problem niektórzy mi nie mówią, praktyka rządzenia będzie wyglądała całkiem inaczej niż program, który teraz budujemy i pokazujemy wyluzuń w sprawie programu, ale to nie jest powód, dla których yy, no, powinno się wychodzić z formacji politycznej nawet mi mówiono, że przywiązywanie się do tego poważnie co mówi publicznie, partia jest przejawem niedojrzałości politycznej. tak? A propos tego zarzutu, że nie dotrzymałem słowa, gdy powiedziano, stary, e, te trzy miliony mieszkań, które mieliśmy zbudować w latach 2005-2009, myślimy, bo okej, okay, nie w dwa lata, w cztery to nie ma być zbudowane, ileś innych rzeczy, obietnica złożona przez Jarosława Kaczyńskiego, że nigdy nie zostanie premierem, jeżeli jego brat będzie prezydentem. W takich przypadkach można mieć nikt się nie przyjmuje wyluzy. I tak jest w sposób ja, pacyfikowany, tak? Ja zapytałem się o taką wiarygodność, czy na przykład, nie lepsze dla ciebie, czy dobrze sobie. Dla mnie, mówi, powiedzmy, ja widzę to inaczej. Czy nie lepiej by było dla ciebie stworzyć ja. ten plan? I ona rzecz tak naprawdę jest wiarygodna. Pójdźcie za mną, co tam jest na wyposażenie 10 tysięcy 11, 000, 12 hotelów, tak? Czy to nie Ja i tak stworzę formację, Wam pokażę. To był, to był wariant, który bardzo poważnie rozważałem, który bardzo poważnie dyskutowaliśmy, ale na tej sali siedzą ludzie, którzy mi powiedzieli, że mi głowę urwą, jeżeli złożę mandat, bo oni nigdy w życiu nie zagłosowaliby na Prawo i Sprawiedliwość, gdyby nie to, że tam byłem na tym mieście ja. I ci ludzie, jak oni tam, niektórzy machają teraz rękami, ale takich ludzi było wiele i oni mi powiedzieli, stary, jak nam robisz coś takiego, to wtedy stracisz wiarygodność, my ci nigdy nie uwierzymy. Ja w tym momencie z jednego tweeta, o którym notabene wtedy nie pamiętałem, z takiego tweet dołem, tak? Co to jest bardzo poważna <grywka> mełutka. Przez tego jednego tweeta dosyć mi się pogłębiły refleksje do tego, na podatkowej, kto mnie wybrał, No, obaj mieliśmy prawa konstytucyjne i wiemy, że nasza konstytucja mówi, że poseł jest reprezentantem narodu, nawet nie z swojego kręgu, nie ludzi, którzy go wybrali, nie partii politycznej, która go wpuściła na listę, tylko to po prostu ogółu Polaków, ale konkretnie ludzie, którzy siedzą na tej sali, wielu, których tutaj nie ma, nie mówili, stary, jak nam taki numer, bo to naprawdę bardzo poważnie dyskutowaliśmy, chodzi o tego, nie wybaczymy nie przebaczymy i w tym momencie będziesz miał z nami bardzo poważny problem. I bym miał całkiem inny rodzaj w, w tym momencie. Ludzi, którzy poczuli, że zostali oszukani, naciągnięci na głosowanie na socjalnym spisu, chociaż kompletnie nie identyfikują się, zwłaszcza z obecną linią pojęcia i programem. Ostatnie jedno zdanie. To jest zbyt długie pytanie. Przegorzyliśmy czas, <śmiech> ale... <śmiech> Dlatego chciałbym prosić, żebyście się bardziej włączyli, jak kiedyś siedzicie na tej sali, bo naprawdę nie sami nie damy rady. No. zawodowi, driverzy i tak dalej przyjechałem jakieś tutaj I to nie był tydzień reprezentatywny, bo to był tydzień urlopowy, nie, nie, nie tak musiałem. No powiem tak, no ja w trakcie zeszłego roku zrobiłem 45 tysięcy, tak? Swoim samochodem, zrobionymi środkami transportu. Także to naprawdę jest roboty. My no, w chwili obecnej zastanawiamy się jak my odwiedzimy te 40 czy 50 największych w Polsce w najbliższych środków akademickich, w których po prostu w krótkim czasie musimy być. I w tym momencie jedna z rzeczy, która mnie najbardziej przeraża, to jest to, że mamy 9 lipca, jesteśmy po wakacjach, miałem tydzień wakacji, teraz tydzień po tygodniu, teraz mam tydzień sejmowy, więc mogę się spotykać z Wami, mogę się spotykać w Warszawie, pod Warszawą, spotykać się z ludźmi, którzy przyjechali do Warszawy. W przyszłym tydzień, to jest kilka miast, to jest Kraków, to jest Torun, to jest Gdynia, to jest Gdańsk, tak? I Kolejny tydzień, zbyt sobie mowa na w coś wymyślimy, żeby się za bardzo nie nudzić i tak dalej, i tak dalej do końca wakacji, bo my musimy mieć czy ludzie, ty parę tysięcy osób, e, które się do końca wakacji do nas zapisało, końca pisze. Są ludzie, którzy muszą mieć okazję się ze mną z nami spotkać i uruchamiamy no, tylko ciężką pracę w terenie. Dlatego potrzebujemy waszego wsparcia, poparcia, zaangażowania. Dziękuję bardzo, że przyszliście na to spotkanie, że nie twierdziście a zapraszam na kolejne.